Górniczo-Hutnicza Orkiestra Denta Create the conditions for Britain In Robin which everyone Papa, not just a few Robi nam paparara To hutnicza Orkiestra Denta Robinam paparara Robi nam paparara Robi nam hutnicza Orkiestra Denta Robi nam paparara. Robi nam paparara. Burrz, żołnierza, orkiestra węta. Paszka na zakręta. Nie ma żadnego kręta. Paparara. Robi nam paparara. You know the Dzień dobry, witam w 19 odcinku podcastu. Wody, kiedy pada? Dzisiejszy odcinek. Spóźniony o tydzień, i w związku z tym na początku spóźnione życzenia dla wszystkich górników, tych przodkowych i tyłkowych, z okazji, barburki. Te życzenia także leżą dla mnie, bo ja jestem bardzo niedoszłym absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W związku z tym moje zdrowie też. A teraz zapraszam na ciąg dalszy. <słuch> Wiesz, że to nie tylko, nie tylko, ale wszyscy razem że to jest, razem, to jest, że to to jest, to jest, bardzo wiem, co powiedzieć na początek, bo może na początek się wytłumaczę. Wytłumaczę się, dlaczego nie było odcinka w zeszłym tygodniu, bo może powinniście to wiedzieć. Po prostu miałem awarię programu, którym nagrywam, a dokładniej filtru do odszumiania, a niestety na moim starym sprzęcie każde nagranie musiałem przelecieć takim, co przeproszeniem, przelecieć takim filtrem, żeby w ogóle dało się coś słyszeć, żeby była jakaś w miarę akceptowalna jakość na poziomie. Więc z tym problemem się już uporałem i jeżeli w najbliższym czasie będzie jakieś opóźnienie z publikacją odcinków, to spowodowane ono będzie raczej, raczej moją niemocą, niż technicznymi problemami. No chyba, że mi padnie komputer, co też jest wysoce prawdopodobne. Ale miejmy nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Tematem dzisiejszego odcinku będzie... No właśnie, sam nie wiem, co miało być tematem dzisiejszego odcinka. Nie mam, prawdopodobnie, żadnych pomysłów konkretnych. I myślałem sobie, że zrobię taki odcinek remanentowy, Taki odcinek o wszystkim i o niczym. Taki, taki, taki, taki Bigos podcastowy. I chyba tak zrobimy, ale na początek widziałem w komentarzach, do których potem jeszcze wrócę, komentarze Fidela, który proponował, aby w, abym w kolejnym odcinku powiedział coś o sobie, skąd się tu wziąłem, jak się tutaj znalazłem. No i myślę, że pomysł nie jest głupi. Może nie jestem jakąś bardzo interesującą osobą, ale z racji tego, że cierpię ostatnio na niemoc twórczą, na, na problemy z wymyślaniem nowych tematów do podcastu. Każda rada tego typu jest, jest dla mnie bardzo wartościowa. I chyba tak zrobię, że, że zrobię odcinek o mnie. I nie wiem, czy przypadkiem nie zrobię tego dzisiaj właściwie, bo, bo w sumie czemu nie? Skoro nie mam tematu, to może zrobię to właśnie teraz. Otóż, drogi Fidelu, skąd się tu wziąłem? Otóż przyleciałem samolotem. No i właściwie to wszystko o mnie. W tym miejscu mógłbym się z Wami pożegnać, życzyć miłego tygodnia i tak chyba zrobię, więc życzę udanego tygodnia i do usłyszenia w następny poniedziałek. Pa! To oczywiście był taki żart, przecież samoloty nie latają do Peterborough. Tak naprawdę to przyleciałem samolotem, a dopiero potem z lotniska przyjechałem tutaj pociągiem. No i to moja historia dla Fidela. No myślę, że teraz już naprawdę możemy kończyć. Życzę udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Pa! Tak szczerze, po krasnoludzku teraz No dobrze, to może teraz poważnie. Co ja tutaj robię? Otóż usiądźcie sobie wygodnie, to wam opowiem bajkę. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma górami dawno, dawno temu mieszkałem sobie z moją żoną Katarzyną, kierowniczką w wynajętym mieszkanku i pomyśleliśmy, że może warto byłoby kupić sobie jakieś własne mieszkanie. Oczywiście kupno mieszkania za gotówkę raczej nie wchodziło w grę, pomimo tego, że w sumie miałem całkiem niezłą pracę, wydawałoby się dobrze płatną. Niemniej jednak wciąż tych pieniędzy było za mało, żeby, żeby kupić sobie mieszkanie za gotówkę. Zresztą wiecie, jakie są realia w, w Polsce i w ogóle na całym świecie. Mieszkania są bardzo drogie i raczej nie są na, na gierzeń zwykłego człowieka. Pomyślałem sobie, że może trzeba się udać do, do banku, aby zaciągnąć jakiś kredyt hipoteczny na głupno tego mieszkania, no, niestety większość banków raczej innym odmawiała tłumacząc, że nie mamy zdolności kredytowej jeden czy dwa banki zgodziły się pożyczyć nam pieniądze ale jak się okazało spłacać musiałbym tą pożyczkę przez jakieś następne 40 lat co biorąc pod uwagę mój obecny wiek raczej mogłoby się skończyć tym, że mieszkanie spłacałyby jeszcze moje dzieci więc pomyślałem, że nie tędy droga no i owczym pędem, zapatrzony w, w, w kilka osób, którym się tutaj udało, postanowiłem wyjechać do Anglii. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Jestem tutaj rok i nadal nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dopóki nie znajdę jakiejś normalnej, innej pracy, to, to będę zdania, że raczej to była pomyłka. Życie tutaj jest nieco lżejsze. Jest łatwiej. Trzeba się martwić o to, za co będziemy żyć jutro, ale... Ciężko jest odłożyć takie pieniądze, żeby kupić sobie za nie mieszkanie. Tak więc na chwilę obecną czekam na, na święta, na wyjazd do Polski na święta, a jak tutaj po świętach wrócę, to będę się rozglądał za jakąś inną pracą, która może bardziej w moim zawodzie niż to, co teraz robię. ponieważ to, co teraz robię, to zupełnie, właściwie nie ma, zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co chciałbym w życiu robić. No i to właściwie cała historia. Nie wiem, nie wiem ile tu zostanę. Wszystko zależy od tego, jak ułoży mi się właśnie sytuacja z pracą. Początkowo planowałem, że będę tutaj tylko rok, ale dam sobie jeszcze trochę czasu na, na znalezienie czegoś innego. To tyle o mnie, żeby Was nie zanudzać. Może teraz puścimy, żeby Was troszkę obudzić parę promosów podcastowych. Zapraszamy do reklamy. Lubię kiedy pada. Zapadany podcast z deszczowej Anglii. UW lubię kiedy pada. Lipsy.com. Nadajemy na mokro. Ślady prowadzą donikąd. Wszystkie drogi kończą się ślepymi uliczkami. Myślę, czy po prostu się nie poddać.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 Ktończcie flaszkę i do domu! A Zachlałeś? Chodź na odwyk! www.odwyk.com O Bogu po ludzku Wasze zdrowie! No, To, na życzenie Fidela, kwestia tego, co ja tutaj robię, skąd ja się tutaj wziąłem, mamy rozwiązaną. Gdybyście słyszeli teraz jakiś szum, to znaczy, że tutaj za drzwiami Radek y, tańczy z y, Henrykiem. Henryk to jest nasz odkurzacz, a dzisiaj jest niedziela i, i Radek korzystał z tego, że ma wolny dzień, i korzystając z tego, że dzisiaj jest jego kolejka sprzątania, sprząta za drzwiami. A mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać, więc, więc, więc nieważne w sumie. Dobra, drugą rzeczą, którą chciałem poruszyć dzisiaj są komentarze na Lipsynie, czyli w serwisie, którym ja, z którego ja korzystam, aby y, udostępniać podcast. Y, otóż przez jakiś czas nie miałem, może inaczej, przez jakiś czas na Lipsynie wyłączone były powiadomienia o nowych komentarzach. Ja jakiś czas w ogóle o tym nie wiedziałem, że są wyłączone potem jak się dowiedziałem, to sprawdzałem dosyć długo poprzednie odcinki ale no doszedłem do wniosku, że już raczej nikt nie będzie tam nic dopisywał pod tymi starymi odcinkami sprawdzałem tylko te w miarę bieżące parę odcinków co się okazało, pod starymi odcinkami przybywało komentarzy, o których ja nic nie wiedziałem, aż w końcu chyba właśnie Fidel pod którymś z ostatnich odcinków napisał mi, abym także sprawdzał stare epizody bo, bo tam też pojawiają się nowe komentarze. No raz wziąłem, siadłem nad tym wszystkim i poświęciłem cały wieczór na odpisywanie na, na, na te stare komentarze. I dobra rzecz jest taka, że właśnie od paru dni te komentarze na lipcynie z powrotem, nie, nie komentarze, przepraszam, te powiadomienia na lipcynie z powrotem działają, także jestem informowany na bieżąco o wszystkich nowych komentarzach i, i na wszystkie staram się jakoś odpowiedzieć, tudzież się do nich ustosunkować, co jeszcze? Wyłączyłem też takie antyspamowe urządzenie, które powodowało, że trzeba było przed dodaniem komentarza przepisać dwa niewyraźnie napisane słowa. Wziąłem to i wyłączyłem, bo myślę, że nie ma sensu utrudniać Wam życia. Bo mnie to tak naprawdę zniechęca do wysłania komentarza, kiedy muszę coś tam jeszcze przepisywać, jakieś niewyraźne słowa, domyślać się, co tam jest napisane. No. To tyle kwestii komentarzy. Jedna sprawa mi tutaj gdzieś zapodziała. Teraz wracam, tylko sobie przypomnę co to było. Podcastu Lubię Kiedy Pada O Boże Skąd się tu zioł Taki piękny Ja tu zawsze jestem Przed chwilą to był rozerotyzowany głos Kylie Minogowej. Ciągle pięknej Kalii Minogowej. I może nie jest to artystka z mojego kręgu zainteresowań, ale cały czas mi się podoba. Cały czas jest naprawdę ładną kobietą. Ale nie o tym, ale nie o tym teraz miałem mówić. Mówić miałem o tym, że no właśnie, ta sprawa, która mi umknęła przed niedawno, chodzi mi o serwis nasza klasa.pl. Jest on już jakiś czas dostępny w internecie, ale chyba dopiero ostatnio nastąpił taki, taka, nastąpiła taka eksplozja jego y, popularności. Ja zaglądałem na ten serwis jakiś czas temu, to znaczy, nie wiem, parę miesięcy temu, dwa, trzy miesiące temu szukałem właśnie znajomych, swoich starych i nie było mojej klasy. Nie, nie, da, nie zadałem sobie też wtedy trudu, żeby tą klasę moją założyć. A to ostatnio dostałem od pani kierownik Cynk, że. Moja klasa jest tam, że są moi znajomi z szkolnej ławy. I oczywiście dopisałem się, zalogowałem, założyłem konto i jestem, dyskutuję teraz sobie z nimi na forum i dzięki właśnie tej stronie udało nam się umówić na spotkanie właśnie między świętami a kiedy to będę w Olkuszu, kiedy w Olkuszu też będą inni znajomi właśnie z mojej klasy. Spotkamy się gdzieś tam, pogadamy o życiu, o po śmierci i ja on rozrobię Generalnie będzie, myślę, fajnie, spotkamy się i odświeżymy stare wspomnienia, które już teraz właściwie sobie odświeżamy na bieżąco, przypominając takie co pikantniejsze szczegóły na forum naszej klasy. Generalnie nie powiedziałem oczywiście na początku, o czym ta strona w ogóle jest. Jest to takie społecznościowe, jest to taka strona, serwis społecznościowy, bo tego słowa mi brakowało. Jest to serwis społecznościowy w stylu właśnie Web 2.0, bardzo ostatnio modnym, gdzie to użytkownicy tworzą właśnie treść, content tej strony. Chodzi generalnie o to, że jest to serwis społecznościowy, którego tematyką są. Hmm, tematyką? Ciężko mi tu powiedzieć, jaka to jest tematyka. Generalnie chodzi o to, że można tam odnaleźć swoją starą szkołę, a w tej szkole odnaleźć swoją klasę, do której zalogowani są właśnie nasi znajomi ze szkolnych lat, ze szkolnej ławy. I... To fajna rzecz. Można zobaczyć, jak ci ludzie teraz wyglądają, jak się zmienili. Może w przypadku tych, którzy mają teraz, nie wiem, po, po 17-18 lat. Rzecz nie wydaje się aż taka atrakcyjna, ale pomyślcie sobie, co ja czuję, kiedy mają 30 lat zaglądam na stronę mojej klasy szkoły podstawowej, gdzie tych ludzi pamiętam tak już troszkę przez mgłę i widzę ich teraz zdjęcia, jak oni teraz wyglądają. No jest to przeżycie dosyć porażające dla mnie. Zobaczyć jak ci ludzie, którzy mi tam kiedyś pamiętam, grzebałem się w piaskownicy czy, czy robiłem równie, równie mądre rzeczy. Teraz mają własne rodziny, własne dzieci, jakieś poważne prace i no fajna jest to rzecz. Spotkać się z tymi ludźmi, pogadać, dowiedzieć się czegoś o nich. Często odnaleźć jakieś stare znajomości, stare miłości i, i temu podobne sprawy. Dobra, bo się rozdywagowałem na temat naszej klasy. Dodam jeszcze, że na razie serwis chyba nie przewidział takiego wzrostu popularności i serwery po prostu nie wydalają, nie, nie, nie, nie dają rady obsłużyć takiego ruchu, jaki tam teraz panuje. W weekend nie w sposób wbić się tam, nie w sposób zalogować, nie sposób cokolwiek zobaczyć, bo po prostu cały czas wysk wyskakuje komunikat, że serwery są przeciążone. Ale czytałem tam na stronie, że prace nad przyspieszeniem działania serwisu trwają i, i na początku przyszłego roku, czyli już całkiem niedługo będzie wszystko kulało jak należy. W chwili obecnej użytkowników zalogowanych tam jest jakieś 3 miliony, jak nie więcej. I liczba ta cały czas wzrasta. Nie wiem, nie wiem właśnie czym to tłumaczyć, bo... Tak jak mówię, wcześniej raczej cieszył się ten serwis nikłym powodzeniem, a to nagle taki, taki wybuch popularności. Nie wiem, czy była gdzieś reklama, czy ktoś gdzieś wspominał w mediach o tej stronie. Nie wiem, w każdym razie zaglądnijcie tam. Jeżeli nie macie cierpliwości, to zaglądnijcie tam za powiedzmy miesiąc i wszystko tam będzie chodziło jak należy. Wystarczy znaleźć swoją starą szkołę, odszukać swoją starą klasę. Jeżeli nie ma, to nawet można ją założyć i czekać na znajomych, którzy na pewno tam się pojawią za jakiś czas. Zapraszamy do reklamy. Czy trudno jest nagrać swój pierwszy podcast? O czym mówić? Jaki wybrać mikrofon? Gdzie umieścić pliki? www.podcasting.pl www.podcasting.pl Nie z depresyjnej Holandii. Nie z zielonej Irlandii. Nie z polskiego Detroit. Nie ze skocznej Australii. Nie z Nadrenii. Ani Krystyny. Z zachodu Polski. Z przepięknej Wielkopolski. Dorota, Dorota i Bartek zapraszają. zapraszają. Wówu na szagę. Lubisz słuchać mądrych ludzi. Mających wiele do przekazania innym. Inteligentnych, oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz. Słuchaj podcastu polskich A jakość dźwięku, a jakość dźwięku, a jakość dźwięku, to jakość dźwięku. Jakoś Bóg zapłać za dobre słowo. To no właśnie, to już będzie prawie wszystko na dzisiaj. Mówię prawie, bo jeszcze przed nami mała niespodzianka, więc nie wyłączajcie jeszcze swoich wypasionych odtwarzaczy. Przed zakończeniem chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, że mówiłem tutaj o w nagłym wzroście popularności serwisu Nasza Klasa. Muszę tutaj też wspomnieć o nagłym wzroście popularności mojego serwisu, mojego podcastu. Nie wiem też, czym to tłumaczyć, czy gdzieś była reklama, czy, czy może jakąś pocztą pantoflową by się rozeszło, a może to jest wina, znaczy wina, zasługa strony podcasting.pl. Nie wiem właśnie, nie wiem, nie wiem, czym to tłumaczyć i myślę, że w związku z powyższym umieszczę na stronie ankietę gdzie spytam się was, skąd wiecie o moim podcaście, czyli, jak to się mówi, skąd klikacie. No, a druga kwestia, to jeden z rozżalonych mm, słuchaczy mojego podcastu miał mi bardzo za złe to, że w y, odcinku lotniczym nie wspomniałem mojego mm, erudycji na ten temat, na temat samolotów. I No dobrze, wspominam właśnie w tym momencie, żeby nie było przykro, bo mu obiecałem, że, że naprawię ten błąd. Y, nie powiem wam wprost, kto to jest, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do mojego flickra, link jest na stronie. Tam możecie sobie zobaczyć właśnie zdjęcia z Duxford, zdjęcia samolotów. Pod każdym zdjęciem jest komentarz jednego pana, który tam się właśnie wyzewnętrznia, uwy nie wiem, czy to dobre słowo, ale okazuje, pokazuje swoją wiedzę na temat samolotów, Więc tam zapraszam, zobaczcie, kto to jest, docencie to, żeby mu nie było przykro I, i to chyba tyle w tym momencie, a teraz zapraszam na niespodziankę. Dla niektórych niespodziankę, dla niektórych może nie. Gdzieś tam już napominałem o tym, że, że coś takiego będzie miało miejsce. Zapraszam na wywiad z jednym z filarów polskiego podcastingu, no i chyba w tym momencie się z Wami pożegnam. Słuchajcie sobie tego wywiadu. Jest to wywiad telefoniczny. Głos mojego rozmówcy leciał światłowodem pod Atlantykiem. Zapraszam do słuchania i w tym momencie mówię Wam do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będziemy, właściwie ja będę mówił o Barclay House. Jeżeli ktoś wie, co to jest, to zapraszam. Jeżeli nie, to tym bardziej. I życzę udanego tygodnia. Mam nadzieję, że nie będzie obsługi, nie może być obsuwy za tydzień. Będzie podcast na 100%. Nawet na 110%. Życzę udanego tygodnia i zapraszam na ten, jak to się mówi, na wywiad. O, pa! Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. To co, zaczynamy, tak? Cześć, wiem, że jesteś znaną osobą, ale może na początek przedstaw się tutaj przed nami. Łukasz Witkowski przed mikrofonem. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. No, widzę, że, że masz profesjonalne podejście do tematu. Rozumiem, że mam tą wersję, która mi się będzie mniej podobała, po prostu wyciąć, tak? No nie wiem. Dobra, coś się wymyśli. Na początek, dziękuję w ogóle, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Wiem, że twój grafik jest bardzo napięty. To znaczy, że nie? Jak wygląda twój normalny dzień? Kupa telewizorów, sport na okrągło, no i jakieś tam piwo i, i chipsy. O, tak codziennie? Myślisz, że to zdrowo? Myślisz, że to tak pasuje w ciągu tygodnia? Pasuje chyba bardziej e, do jakichś sobotnich wieczorów. To brzmi raczej nieciekawie, bo Nie takie pierdoły i nic ważnego, ale jak tak siedzieć przed telewizorem z piwem całymi dniami? Co na to Marzeno w ogóle? Co... co... Nie robić z tego powodu jakichś problemów? Wszystko takie małe raczej rzeczy, no ale składające się no, na taki większy obraz, że naprawdę jest jakiś tam kryzys. Pewnie kłócicie się z tego powodu. Na szczęście szybko e, ten spór został zażegnany. Wszystko niby jest w porządku, wszystko niby jest zażegnane, ale... No zobaczymy, podobno za 30 dni ma coś nowego się dziać. Chcesz powiedzieć, że jesteś taki pokładany, że nawet kłód nie masz zaplanowany? No tak. Kurczę, to ostro, ostro. Dobra, przejdźmy może do twojego podcastu. Jaki jest twój sposób na fajny podcast? No dobrze, ja zawsze na początku jakieś tam sprawy związane mało z Detroit poruszam, a dopiero później coś e, z lokalnych spraw. I tyle? będę musiał ale nie myślisz, żeby poruszać też inne tematy, mówić o czymś innym. O tej radosnej twórczości z kolegami e, spod bloku. Nie no, ale na przykład coś zrobić z Marzeną. Prace nadal trwają nad tym, żeby była naprawdę ładna, miła i e, przyjemna. Nie, nie, nie zrozumiałeś Chodzi o to, że, że, żebyś może z nią nagrywał. Wiesz jak to jest, najlepszy monolog jest gorszy od nawet byle jakiego dialogu. No nie spodziewałem się tego. No ale tak jest, więc pomyśl, może coś z tego wyjdzie. Twój podcast zyskał sobie całkiem sporą widownię, a właściwie słuchalnie. Orientujesz się, ile osób słucha każdego odcinek? Nie będę wam mówił. No nie masz taki skromny, powiedz. Przecież to chyba żadna dajemnica. Tysiące, miliony. Serio? No tak. To sporo. Skąd ta liczba się wzięła? PolskiDetroit.com To chyba każdemu na, na świecie mówi, mówi dużo. No, wiesz, może nie każdemu, no ale nie będę się to z tobą wydawał w polemiki. No to co, może już będziemy kończyć? Nie no, nie obrażaj się. Jeszcze nie będziemy kończyć, bo mam jeszcze parę pytań. Wracając do Twojej popularności, nie myślałeś, żeby ją jakoś wykorzystać? Co jest w Twoich planach na najbliższą przyszłość? Nie, wiadomo, kongres, prezydent, ale też oczywiście są senaty, są rządy tak zwane stanowe. O, no to mierzysz wysoko, ale na takie rzeczy to trzeba chyba sporo kasy. Wiesz, kampania promocyjna, budowanie wizerunku, to wszystko kosztuje, na co... Za co chcesz to wszystko zrealizować? Yy, za pieniądze zebrane przez internet, od, od zwykłych yy, internautów. No, chyba nie od takich zwykłych, bo krążą słuchy, że masz duże grono fanek gotowych zrobić dla ciebie praktycznie wszystko. Podobno nawet organizujesz jakieś coroczne wyścigi, w których wygrana jest kolacja właśnie z tobą. Powiedz, kiedy ostatni miało miejsce. Kilka dni temu. No jak to wyglądało, bo słyszałem, że Marzena też próbowała swoich sił. No ale niestety w tym roku też uległa Ukraińce, która mieszka na Florydzie, Angelice Awerkowej. No niestety Dwie minuty, ponad dwie minuty za Ukrainką przybiegła, zajęła drugie miejsce. Oj, to niedobrze. Pewnie znowu skończyła się poważną kłótnią. Do porozumienia doszło po kilku dniach. To może nie. spróbuj zmienić dyscyplinę taką, która będzie bardziej marzenie odpowiadała, żeby zwiększyć jej szansę. Może jakieś ciężary? Ale no wiadomo, że ludzie nie lubią podnoszenia. Racja, racja. Szczególnie kobiety. <głos> Co masz do powiedzenia tym fankom, które zajęły dalsze miejsca. Te oczywiście możecie do mnie napisać, możemy się spotkać, możemy porozmawiać. Także ja bardzo was zachęcam. Możemy to zrobić w każdym momencie, kiedy tylko chcecie, ale musicie się ze mną skontaktować i powiedzieć mi o tym. Uuu. Poszedłeś ostro po bandzie. Po takim czymś to trzymaj kciuki, żeby Marzena tego nie słyszała. Może... W razie czego, jakby jednak słyszała, powiedz, co może nie podoba ci się najbardziej. Te takie, jak to się mówi... a no nieważne. Chyba. co mam wrażenie, że zamiast się jakoś bronić, coraz bardziej się pogranżasz. Ale dobra, zmieńmy temat na jakiś bezpieczniejszy. Bo jak tak dalej pójdzie, to będziesz do końca roku spał na kanapie. E, no i... Dobra, dobra. Masz nową stronę. Kto jest jej autorem? Artur. Prawdę mówiąc, tego nie znam, ale co tam na niej się znajduje? Nic się nie znajduje, są tylko jakieś tam reklamy poprzyczepiane i to wszystko. Mm -hmm. Myślisz, że to wystarczy, żeby utrzymać tą liczbę słuchaczy? Wystarczy, jak najbardziej. E... A nie wydaje ci się, że ten pomysł z logowaniem na twojej stronie nie jest najlepszym rozwiązaniem? Bo przypomnij, co tam trzeba podać. Imię, nazwisko, PSL, miejsce zamieszkania, numer e, paszportu. No to chyba trochę przesada. No nie wiem. No dobra. Dobra, to tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Pożegnajmy się ładnie ze słuchaczami. Do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się na razie, hej. Aha, no właśnie, zapomniałem powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zawsze musi być przecież smutno i poważnie. No ja, ja też mam taką nadzieję. To może pożegnajmy się jeszcze raz w, w detroitskim slangu. Nie, hajle gabryselasier. Aha, no to ja też się z wami hajleba... hajle Bagger. No, do usłyszenia następnym razem. This